No i jestem już z powrotem. Odległość nagrywania dokładnie ta sama co poprzednio. E, jakość MP3 192 kb. Odległość do dyktafonu od moich ust dokładnie taka sama. Mówię do niego pod tym samym profilem, z tą samą głośnością. Z tym samym natężeniem głosu. Zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać na komputerze. Aż się zdziwiłem jakością nagrywania tego maleństwa